Chwała niech będzie naszemu Bogu, że możemy się tutaj razem spotkać, że możemy otworzyć Jego Słowo i słuchać Jego głosu. Możemy śpiewać Mu pieśni chwały, i modlić się do Niego i niechaj nasze serca będą wrażliwe na to wszystko, co dzisiaj Bóg dla nas w swej łasce przygotował. Rozpocznijmy czytaniem wiersza z psalmu 40. Jest to wiersz, który kieruje wezwanie, Wierzę również i do nas. Siedemnasty wiersz psalmu czterdziestego. Niechaj się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. Mówię, Mam nadzieję, czy wierzę, że to jest również do nas skierowane, dlatego, że te słowa zawężają tych, do których są skierowane. Po pierwsze, czytamy, że są skierowane do tych, którzy szukają Boga i po drugie, do tych, którzy miłują Boże zbawienie. A więc dobrze, abyśmy zadali sobie pytanie, czy jesteśmy w gronie tych, do których te słowa są skierowane. Czy przyszliśmy tutaj szukać, Boga I czy jesteśmy ludźmi, którzy szukają Boga? Nie tylko kiedy tutaj przychodzą, ale czy w ogóle szukamy Boga? Co to znaczy szukać Boga? Czy Bóg gdzieś się zgubił? Czy Bóg gdzieś się schował? Że trzeba Go szukać? Nie, Bóg się nie zgubił. Ale Bóg w pewnym sensie jest schowany. Nie widzimy Go tak jak widzimy siebie tutaj chociażby więc aby go doświadczyć trzeba go szukać trzeba jakiegoś wysiłku jakiegoś, jakiegoś zaangażowania aby zwrócić się do Boga aby spotkać się z Bogiem i to Biblia mówi Biblia nazywa to szukaniem Boga takim świadomym zwracaniem serca ku Bogu Takim świadomym pragnieniem spotkania się z Bogiem i doświadczenia Boga. I do tego wielokrotnie Pismo Święte wzywa nas, abyśmy Go szukali i to szukali z całego serca. Abyśmy dokładali wszelkich starań, aby się z Nim spotkać. Z jednej strony zakładamy, że kiedy tutaj przychodzimy i spotykamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, to On jest pośród nas, bo tak nam obiecał. Jest to coś oczywistego, co przyjmujemy i co akceptujemy. i Możemy tutaj przyjść i Bóg będzie z nami, Bóg będzie działał. Ale prawda jest taka, że jedni doświadczą Boga bardziej, a drudzy mniej. Chociaż w ten sam sposób jest obecny dla jednych i dla drugich. Myślę, że różnica polega na tym, w jaki sposób my jesteśmy nastawieni na szukanie Go. W jaki sposób my jesteśmy, pragniemy i rzeczywiście dokładamy starań, żeby się z Bogiem spotkać. Możemy przyjść i po prostu przyjąć postawę słuchaczy, możemy przyjąć postawę obserwatorów, możemy przyjąć taką bierną postawę, w której coś przygotowali, coś się dzieje, i w jakiejś mierze uczestniczymy w tym, ale nie ma w tym naszego serca. Nie ma w tym tego właśnie. Wsłuchiwania się, co Bóg mówi przez to czy przez tamto, chociażby przez modlitwę brata czy siostry, przez słowa pieśni, które śpiewamy i oczywiście przez Jego słowo i być może tym cichym głosem, który mówi do naszych serc przez swego ducha potrzebujemy szukać Boga potrzebujemy świadomie pragnąć Go i oczekiwać Go i kierować nasze serca i mieć to oczekiwanie i to wołanie w sercu Panie, objaw mi się przemawiaj do mnie działaj tak, żebym mógł Ciebie dzisiaj tutaj realnie doświadczyć czy szukamy Boga czy przyszliśmy tutaj dzisiaj szukać Boga jeśli tak to do nas skierowane jest wyzwanie, by się radować i weselić. I to ktoś mógł powiedzieć, to takie troszeczkę nierealne oczekiwanie, żeby mówić do człowieka, żeby się rozradował i rozweselił. No bo ktoś powie, no przecież to nie jest zależne ode mnie, to raczej coś mnie rozwesela, ktoś przynosi mi radość. To raczej potrzebuję jakiegoś bodźca z zewnątrz, żebym się cieszył, żebym się radował. Jednak wiecie dobrze, że Pismo Święte wielokrotnie wzywa nas do tego, aby się weselić, aby się radować w Panu. I to jest bardzo ważne, aby się radować w Panu. My mamy zewnętrzny bodziec. My mamy powód do radości. To nie jest tak, że po prostu cieszcie się, zacznijcie się cieszyć. No, bracia, siostry, cieszmy się, cieszmy się. Z, z czego? no To słowo, to wezwanie mówi radujcie się w Panu. Czyli gdyby to jedno z drugim jest bardzo blisko związane. Kiedy szukamy Boga, kiedy pragniemy Boga i kiedy, jeśli znamy tego Boga troszeczkę, skosztowaliśmy, jak dobry On jest. Zasmakowaliśmy Jego łaskawości w naszym życiu. Kiedy skupiamy się na Nim, kiedy myślimy o Nim i mówimy: Panie, chcę Ciebie dzisiaj doświadczyć, chcę, żeby dzisiaj do mnie mówił, chcę, żeby dzisiaj działo w moim życiu. I myślimy o tym, jak dobry jest, jak łaskawy jest, jak wierny jest. Możemy przyjść i może mamy jakiś ciężar, nawet może nie chcemy się cieszyć, nie, nie czujemy się zbytnio radośnie. Możemy przyjść i powiedzieć: Panie, Ty jesteś tym, który zdejmuje moje ciężary, który zdejmuje ze mnie mój pokutny wór i pozwala mi tańczyć przed Tobą i radować się Tobą i weselić się Tobą i kiedy rozmyślamy o Nim kiedy szukamy Go jeśli czynimy to rzeczywiście z serca szczerze nasze serca napełniają się radością z tego kim Bóg jest, jaki Bóg jest i możemy się w Nim radować i winniśmy się radować i cieszyć po drugie te słowa skierowane są do tych, którzy miłują Boże zbawienie to słowo zbawienie, jak wiemy, ma bardzo, bardzo szeroki, szerokie znaczenie w świetle Bożego Słowa. My często zawężamy je do zbawienia naszej duszy od wiecznej śmierci, od piekła. I to oczywiście jest w centrum tego zbawienia. To jest najistotniejsze, to jest najważniejsze. Aby nasza dusza była bezpieczna i abyśmy mieli otwarte wejście do Bożego Królestwa. Ale Boże zbawienie to jakie, jakiekolwiek Boże... Jakakolwiek Boża pomoc w naszym życiu, jakiekolwiek uratowanie nas z opresji, z różnego rodzaju sideł, które, w które się uplątaliśmy, w jakieś rzeczy, które się wpakowaliśmy, naszych błędów, które popełniliśmy. I Bóg ratuje nas. Bóg jest naszym zbawicielem, ratownikiem w wielu różnych sytuacjach naszego życia. Czy jesteśmy tego świadomi, od czego Bóg nas zachował? z czego Bóg nas wyrwał, od czego nas uratował. Ja tutaj nieraz z wami dzieliłem się swoimi błędami, swoimi potknięciami i swoimi różnymi rzeczami, z których Bóg swojej łaskawości mnie uratował i zachował. I myślę, że każdy z was ma takie świadectwa. Doświadczenia, jak Bóg, mimo błędów, mimo tych właśnie zasadzek, a czasami nie z waszej winy zupełnie. Gdzieś ktoś na was nastawał, gdzieś po prostu tak, takie tak wasze życie wyglądało, że nie jesteście w stanie powiedzieć, skąd się to wzięło, ale byliście w opresji, byliście w trudnościach, byliście w sytuacji, gdzie Bóg przyszedł i uratował was. Czy, jak tutaj ten psalm mówi, czy miłujecie Jego zbawienie, czy, czy jest, to, jest to coś cennego dla was, coś, co za co jesteście wdzięczni Mu. Coś, co sobie postrzegacie jako coś cennego, coś wartościowego, coś, co właśnie sprawia, że wasze serce, można powiedzieć, wpełnia miłość do Boga, który was ratuje. Jeśli tak, jeśli jesteśmy świadomi, że Bóg nas od czegoś uratował, że Bóg zbawił nas, to wezwanie do nas kierowane brzmi Niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze, wielki jest Pan. To znaczy, wezwanie do takich ludzi brzmi, niechaj Wasze usta będą pełne wyznania wielkości Waszego Boga. Wielki jest Jahwe, wielki jest ten Bóg, który daje nam zbawienie. Aby nasze usta były pełne Jego imienia, wyznawania, mówienia o tym, jak wielki On jest, jak, że tu mi pomógł i że z tego mnie wyratował. I w tym i w tamtym widzę Jego dobroć, Jego rękę nade mną. Zawsze. Nie tylko kiedy się zgromadzamy, ale zawsze. Natomiast kiedy się zgromadzamy, to myślę, tym bardziej to jesteśmy w gronie tych, którzy chcą tego słuchać, bo wiecie, czasami nie jest łatwo mówić takie rzeczy w świecie, że Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, Wielu ludzi reaguje na to w taki sposób, że nas zniechęca, nie chcą tego słuchać, powtarzają nam, żebyśmy już przestali ich męczyć i nie jest łatwo to mówić, ale tutaj, jeśli się zgromadzamy w gronie tych, którzy chcą tego słuchać, to jakaż to strata, kiedy nie ma tego na naszych ustach, kiedy nie wyznajemy Jego imienia, kiedy nie wysławiamy Go za Jego dobroć, za Jego wspaniałość, kiedy po prostu przychodzimy i właśnie milczymy i, i nie wyznajemy Jego imienia. Psalmista mówi, niech, niech, niech, no róbcie to, no z... weźcie to do serca. Próbuje wezwać innych. On sam to robi w tym psalmie, ale on nie chce tylko sam skorzystać z tego błogosławieństwa, które ma, wielbiąc Boga, ale chce, żeby też inni to robili. I mówi, ja doświadczyłem Boga. Ten psalm mówi o jego utrapieniach. Ten psalm mówi o jego doświadczeniach. Jak Bóg mu pomógł. Jak Bóg go uratował. I teraz mówi, niechaj też wszyscy inni. Niechaj wszyscy inni, którzy szukają Boga, tak jak ja Go szukałem, niechaj oni weselą się i radują się w Bogu, właśnie rozmyślając o tym, jakim On jest. Niechaj ci, którzy miłują Jego zbawienie, którzy doceniają sobie, którzy wiedzą, z czego Bóg ich uratował, niechaj mówią zawsze, Bóg jest wielki, Pan jest wielki. Bracia i siostry, Niechaj Duch Boży pomoże nam być posłusznym temu wezwaniu. Niechaj nasze serca dzisiaj rozradują się w naszym Bogu, kiedy Go szukamy. I niechaj nasze usta wyznają, że wielki jest nasz Pan, wielkie jest Jego zbawienie. I niechaj nasze serca ta radość z Jego wybawienia. Oczywiście, jest najważniejsze, nasza dusza jest bezpieczna. Ale więcej, że i tutaj na ziemi nas, nam pomaga, że i tutaj nas ratuje. I w jakiejkolwiek jesteśmy dzisiaj opresji, Bóg może nam pomóc. Bóg może nas uratować. Bóg może nas przeprowadzić. Z czymkolwiek się zmagamy, w czymkolwiek okazujemy się słabi, nasz Bóg może nam pomóc. Jest taka jedna stara piosenka, która mówi On może, On może. On kiedyś leczył chorych, chromych, ślepych i dzisiaj może pomóc i Tobie. Może pomóc i mnie. On nadal jest Bogiem zbawienia. Szukajmy Go z całego serca. Radujmy się Nim i wyznawajmy Jego imię. Powstajmy, Proszę. Prosimy, kochany Panie, byś przez Twego Świętego Ducha zachęcił nas tym Słowem i dopomógł nam doświadczyć dzisiaj realności tego Słowa tutaj na tym miejscu. Nie tylko tutaj, ale pragniemy, by to Słowo było też prawdziwe w naszym codziennym życiu. Byśmy Ciebie szukali szukali Ciebie z całego serca. I szukając Ciebie, Panie, byśmy znajdowali radość. Weselili się Tobą, cieszyli się Tobą, że mamy takiego Boga, że mamy takiego Ojca, że mamy takiego Zbawiciela, że mamy taką skałę, że mamy taką warownię, że mamy taką tarczę. Daj, Panie, nam dzisiaj doświadczyć Twojej radości z nieba wleją w nasze serca przez Twego Ducha i niechaj ta radość będzie widoczna w nas. Niechaj też ona zamanifestuje się w nas, w naszym dziękczynieniu, w naszym uwielbieniu dla Ciebie. Panie, dziękujemy za Twe zbawienie, za ratunek naszych dusz przed wiecznym potępieniem, przed wieczną śmiercią, przed tym wszystkim, na co zasłużyliśmy, naszą niegodziwością. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, którego dałeś, abyśmy mieli życie wieczne i nie byli potępieni, ale mieli otwarte wejście do Twojego Królestwa. Dziękujemy Tobie, Panie, za to zbawienie, ale też za te wszystkie pomniejsze zbawienia w naszym życiu, za te wszystkie sytuacje, z których nas uratowałeś, kiedy czuliśmy się beznadziejnie. Kiedy nie wiedzieliśmy, co zrobić, kiedy zawiodły jakieś inne próby naszego ratunku, kiedy zawiedliśmy się na sobie samych i na innych. Panie, Ty przyszedłeś nam z pomocą i uratowałeś nas, i przeprowadziłeś nas. Obyśmy nie zapominali tych dowodów Twojej łaski, abyśmy pamiętali o Twoim wielkim zbawieniu i tych licznych przykładach Twojego zbawienia w naszym życiu i sławili Ciebie. I opowiadali innym, jak wielki jest nasz Bóg, jak wspaniały jest nasz Pan. abyśmy zawsze mieli na naszych ustach Twoje imię i wysławiali Ciebie i nie wstydzili się, Panie, Ciebie w tym świecie, a tym bardziej między braćmi i siostrami. Prosimy, kochany Panie, daj nam i dzisiaj wysławiać Ciebie z serc, z wdzięcznością, z uwielbieniem. Dopomóż nam przez Twego Ducha. Dopomóż nam śpiewać te pieśni z sercem, z zaangażowaniem. Dopomóż nam każdemu z nas panie szukać Ciebie i doświadczyć Ciebie i radować się Tobą i wielbić Ciebie. Amen.